To są informacje Polskiego Radia 24. Ustanowili rekord odległości i widzieli ciemną stronę Księżyca. Misja Artemis kieruje się już w stronę Ziemi. Izrael bombarduje Iran. W nocy mija amerykańskie ultimatum wobec Teheranu. Kontrterroryści i śmigłowiec Black Hawk. Tak wyglądała poranna policyjna akcja przy jednym z warszawskich rond. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, Zapraszam. Astronauci misji Artemis 2 obrali już kurs powrotny na Ziemię. Załoga nawiązała ponowny kontakt z centrum kontroli misji. Po spodziewanej 40-minutowej przerwie włączności łączności nastąpiła ona, gdy statek kosmiczny znalazł się za Księżycem. Wcześniej załoga pobiła rekord odległości ustanowiony przez misję Apollo 13 w 1970 roku i znalazła się w odległości ponad 406 tysięcy kilometrów od Ziemi. Czekamy na zdjęcia wysokiej rozdzielczości, które astronauci zrobili po ciemnej stronie Księżyca, mówił na naszej antenie popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Te Dane się już wsyłają. One niedługo do nas dotrą, więc my będziemy mogli część z zobaczyć pewnie jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że chociażby to ikoniczne zdjęcie z Zachodu, ziemi za zaatakują Księżyca, reszta materiału sukcesywnie będzie się pojawiała już po powrocie astronautów danych na Ziemię. A powrót astronautów na Ziemię ma nastąpić w nocy z piątku na sobotę, czyli z 11 na 12 kwietnia. Izraelskie wojsko informuje o kolejnej fali bombardowań Iranu. Dziś w nocy mija ultimatum, które Stany Zjednoczone dały Iranowi na odblokowanie cieśniny Ormus. Irańskie władze na razie nie sygnalizują postępu w negocjacjach, w które zaangażowany jest m.in. Pakistan. O szczegółach Tomasz Sajewicz.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 Tomasz Sawicz, Polskie Radio i otwart Północny Izrael. Przypomnijmy, że Donald Trump oświadczył wczoraj, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc i zagroził, że może być to noc najbliższa. Irańskie wojsko odrzuciło, jak powiedział rzecznik tamtejszego dowództwa, arogancką retorykę Trumpa, twierdząc, że nie ma ona żadnego wpływu na działania ofensywne Iranu. Nie polityczna gorączka wokół wojny na Bliskim Wschodzie. Premier Donald Tusk skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego oraz Prawo i Sprawiedliwość, jako by ci chcieli wciągnąć Polskę w konflikt na Bliskim Wschodzie. Przydałby się wam nie tylko dziś kubeł zimnej wody na głowę, tak napisał w lany poniedziałek szef rządu na Platformie X. W obecnej sytuacji żołnierz Polski nie powinien się angażować w konflikt na Bliskim Wschodzie, ocenił nasz poranny gość, europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.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 którzy dysponują odpowiednią flotą, powinni wesprzeć operację odblokowania cieśniny Ormus. Potem minister dodał w mediach społecznościowych, że nikt nie chce wysyłać polskich żołnierzy na Bliski Wschód. Problemy z paliwem na włoskich lotniskach. Jak informuje agencja ANSA, w porcie lotniczym w Brindisi nie można tankować samolotów. Na innych lotniskach wprowadzono limity. Informacje w tej sprawie zebrał Aleksander Przoniak.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 W informacjach jeszcze Warszawa i poranna policyjna akcja w rejonie ronda zgrupowania AK Radosław. Zauważono tam policyjny helikopter tuż nad jednym z budynków, a na dachu obecni byli kontrterroryści. W okolice zajechało też kilka nieoznakowanych aut. Akcja zakończyła się przed godziną siódmą. Policja lakonicznie wypowiadała się na temat działań. Młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu powiedział portalowi Polskie Radio 24pl że to właśnie ta komenda jest Odpowiedzialna za przeprowadzenie czynności i to jedyne informacje, jakie ma obecnie do przekazania. To były informacje polskiego Radia 24. Uwaga na porywisty wiatr, zwłaszcza na wschodzie kraju. Od Suwalszczyzny po Podkarpacie do godzin popołudniowych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. I właśnie na wschodzie, a ta, także w centrum kraju będzie dziś deszczowo. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe nawet deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4-5 stopni na północnym wschodzie, 9 w centrum do 13 na ziemi lubuskiej. Klimat. Powietrze w całym, niemal w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, a ponad 50% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Jest też ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gwałtownymi wezbraniami wód wzdłuż całego wybrzeża wraz z zalewem szczecińskim, a także w zlewni zalewu wiślanego do Nogatu. Klimat. Reklama. Bo w media ekspert taniej masz. Barbara, a co, ty, co, co ty tam tak w tym telefonie robisz? Oszczędzam. O, a ile? 300 złotych. Wawca media ekspert, ty patrz, jakie fajne promki mają. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację media ekspert i złap nawet 300 złotych rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl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 te y, wypowiedzi, czy też te słowa, których od dłuższego czasu używa Donald Trump. No, mówię o tym przesłaniu y, skierowanym do Iranu. Wtorek będzie dniem elektrowni, dniem mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie te i tutaj kropeczki, tak, cieślinę. Tak. Wyszalone dranie lub będziecie żyli w piekle. Y, zobaczycie. Chwała Allahowi. Y,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 między innymi irańskie y, elektrownie. Rzeczywiście Iran y, po takich ciosach y, może się już nie podnieść? To jest, to jest trudne pytanie. Y, uderzenie w sektor energetyczny niewątpliwie paraliżuje państwo. Y, de facto uniemożliwia działanie państwa, y,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 Właściwie jestem głęboko przekonany, że e, nawet w przypadku e, uderzeń na e, obiekty nuklearne no one będą prowadzone tak, żeby uniknąć czy też zminimalizować ryzyko jakiegoś incydentu e, radiacyjnego, bo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 Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. 18 osób zabitych i 228 rannych. To tragiczny bilans świąt wielkanocnych na polskich drogach. Statystyki opublikowała Komenda Główna Policji. Do największej liczby wypadków dochodziło na początku wydłużonego weekendu. Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Najtragiczniejszym dniem był Wielki Piątek, kiedy doszło do 68 wypadków, w których zginęło 9 osób. W w kolejnych dniach liczba zdarzeń była niższa, jednak wciąż odnotowywano przypadki nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Świąteczne powroty wciąż trwają. Policja apeluje do kierujących o rozsądek i rozwagę. Policyjna akcja w rejonie ronda zgrupowania AK Radosław w Warszawie. Zauważono tam policyjny helikopter tuż nad jednym z budynków. Na dachu obecni byli ponadto kontrterroryści. W okolice zajechało kilka nieoznakowanych aut. Akcja zakończyła się mniej więcej przed, dwoma godzinami, przed dwiema godzinami. Policja lakonicznie wypowiada się na temat działań. Młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu powiedział portalowi polskieradio24.pl że to właśnie ta komenda jest odpowiedzialna za przeprowadzenie czynności i to jedyne informacje, jakie obecnie ma do przekazania. Przez sześć godzin dokumentowali, jak wygląda ciemna strona Księżyca. Przez iluminatory statku Orion obserwowali wschód i zachód Ziemi. Czekamy na zdjęcia w dużej rozdzielczości. Astronauci z misji Artemis II wzięli kurs na Ziemię. Celem programu Artemis jest ponowne postawienie przez człowieka stopy na Księżycu oraz budowa stałej bazy. Przypomniał na naszej antenie popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Jak zaznaczył, nie jest to takie proste. To Artemis 2, w której teraz jesteśmy świadkami, uh -huh. miała być taką próbą generalną. No ale jak się okazuje, że nie mamy czym wylądować, to plany trochę zmieniono. Na Artemis 3 rzucono same manewry z lądownikiem na niskiej orbicie około a dopiero kiedy to wszystko się uda i będziemy mieli pewność, że ten lądownik jest i wydziała, działa, to, to dopiero później te Artemis 4 i 5. Bardzo liczę na to, że to wszystko się uda z. Powrót astronautów spodziewany jest w nocy z piątku na sobotę. I w tych informacjach to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek, a już za pół godziny w informacjach o 10 przywita się z Państwem Aleksandra Kozera. Do usłyszenia. Dzień w Polskim Radiu 24. Za 27 minut godzina 10:00. Stan dnia. W najbliższym czasie rząd ma podjąć decyzję dotyczącą wprowadzenia podatku od odmiernych zysków koncernów paliwowych. Decyzję poprzedzi analiza sytuacji rynkowej. Rada Ministrów przygląda się także turystyce paliwowej. Minister Energii Miłosz Motyka powiedział, że rządowy pakiet ceny paliwa niżej będzie utrzymywany tak długo jak będzie potrzebny. I już teraz łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. To powiedz jakich decyzji w takim razie możemy się spodziewać? Rzeczywiście pakiety CPN ceny paliwa niżej obowiązuje od ponad tygodnia. Przypomnę, że obejmuje ono obniżenie podatku VAT i akcyzy na paliwo oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej. Cena ta jest wyznaczana przez ministra energii w dni robocze. Przy czym dziś obowiązują dokładnie ceny wyznaczone na święta. Lidr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,21 zł, 98 6 zł, a oleju napędowego 7,87 zł groszy. Kolejne obwieszczenie ministra energii będzie, zostanie opublikowane dziś i określi ceny paliwa na jutro. Ale rząd decydując się na te kroki mające na celu obniżenie cen paliwa zapowiedział też dwa tygodnie temu podatek od nadmiarowych zysków dla tych firm, które odnotowują te zyski z powodu wzrostu cen ropy. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że tych decyzji można się spodziewać w najbliższym czasie. Jeżeli sytuacja będzie się przedłużała, właśnie to jest pochodno tej całej układanki, o której my mówimy, to, tak zostało zapowiedziane przez premiera, będzie wprowadzone. Tu zależnie od tego, jaki model przyjmiemy, to rozwiązanie mogłoby być przyjęte. Mieliśmy już przecież takie rozwiązania, jeśli chodzi o odpisy. Kwestie gazowe, elektryczne, to mogą dotyczyć innych sektorów, więc będziemy to analizowali w ciągu, się najbliższych dni i tygodni, to, to będzie ten czas. Analizy trwają, decyzji się można spodziewać zatem w najbliższym czasie, ale minister energii powiedział także w polskim radiu, że obserwowany jest kilkuprocentowy wzrost turystyki paliwowej. No i tu także są spodziewane decyzje ze strony rządu. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu minister energii Miłosz Motyka powiedział, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana.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 Czyli niewykluczone, że akurat ta decyzja będzie punktowo adresowana do poszczególnych powiatów tam, gdzie ten problem występuje. Miłosz Motyka zapowiedział także, że w tym tygodniu spotka się z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim po to, by rozmawiać na temat zwiększenia dopłaty paliwowej dla rolników. Rolnicy bowiem nie korzystają ze wszystkich tych członów obniżających ceny paliw, dlatego tu będzie niewykluczona także spodziewana dodatkowa propozycja adresowana właśnie do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 Tak dalej. Czyli Nasim sklep, interesie. do którego wchodzimy przy okazji tankowania. Bardzo drogi sklep, niestety mm -hmm. tak to trzeba powiedzieć. Obiektywnie, to tak na marginesie pamiętam swój pierwszy pobyt w Stanach Zjednoczonych i zrozumiałem, dlaczego ten Amerykanin, który stracił pracę, jeździ 30-letnim Dodgem, robi zakupy na stacji benzynowej. No, idiota, prawda? No, przecież tam jest najdrożej. Nie w Stanach.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 Na Słowacji jeszcze przed wprowadzeniem cpn była bardzo duża różnica cen na plus, czyli na Słowacji było dużo taniej. Jak wiemy, Słowacja cały czas kupuje ropę w Rosji i pomaga oczywiście w takiej sytuacji.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 Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, A do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0% Media Expert. Po reklamie autopromocja.